Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Witam wszystkich słuchaczy 12 odcinka Nadmorza. Przed mikrofonem, nad Polskim Morzem rzecz jasna, Piotr Wiktor, autor blogu Nowe Litery. Nie mogłem wcześniej przygotować mojej audycji, gdyż niemal do samej Wielkiej Nocy trudziłem się nad korektą szczotek redagowanego przeze mnie rocznika Sopockiego. Ten więc odcinek wyjątkowy u końca Wielkanocnego Tygodnia, Wigilię Niedzieli Miłosierdzia, która jest świętem bardzo, ale to bardzo optymistycznym. Przeżywamy wciąż jeszcze zmartwychwstanie i wciąż pozostaje dla nas pociechą, że wszyscy umarli poeci żyją i zmartwychwstają we wszystkich pozostawionych nam przez nich wierszach. Ten pogląd w równej mierze dotyczy zmarłego przedwcześnie Juliusza Gabriela, jak jeszcze mniej odeń znanego Jarosława Nikołajewicza, którego debiut ukazał się dzień po jego śmierci w roku 2016. Natomiast pozostałe w jego spuściźnie teksty zebrali dwa jego koledzy, dwa jego przyjaciele, Maciej Krzyżan oraz Krzysztof Grzechowiak ogłosili je drukiem w tomie odnalezione fragmenty a tom ten w ubiegłym roku wydała Bydgoska Galeria Autorska i dzisiaj przez chwilę właśnie nad tą książką się pochylimy I jak to się właściwie stało, że Jarosław Mikołajewicz za życia nie zaistniał na szerszym forum literackim, że swoje wiersze przygotowywał do druku dopiero pod koniec swojego niedługiego, zaledwie 52-letniego życia. A debiutował pośmiertnie, jak mówiłem wcześniej, w roku 2016, tomem Stawanie się sobą. Najwcześniejsze wiersze podane do druku przez jego przyjaciół są datowane na początek lat osiemdziesiątych i ma się poczucie, że właśnie wtedy miałby naprawdę sporo do powiedzenia. Nie znajdziemy jednak w tych wierszach ani śladu związków, czy to z nową falą, czy to z nową prywatnością. Widać za to, że Mikołajewicz jako młody poeta u swoich początków terminował zapatrzony w Norwida i Herberta. Być może z tej przyczyny jego pisanie miało swój wymiar tak intelektualny jak etyczny tym bardziej może dziwić, że dobrze zapowiadający się wówczas liryk, autor o naprawdę świetnie ustawionym głosie obrał zupełnie inną życiową drogę i największe swoje sukcesy osiągnął jako wybitny prawnik. No cóż, trzeba sobie powiedzieć, że zawód prawnika z etyką i intelektem ma, a przynajmniej mieć powinien dosyć ścisły związek. Niemniej Wiele wskazuje na to, że poetą Mikołajewicz raczej bywał niż był i pewne jest tak, że że niezależnie od wpływu mistrzów wypracował sobie własną formułę poezji rozumianej jako otwarcie strofy na doznanie świata. Na doznanie świata z jego teraźniejszością, także historycznością, na to, co jest cielesne, somatyczne. Mamy tutaj taki bardzo ładny liryk, etiuda na płuca, ale także na to, co jest w świecie duchowym. Na to, co jest powszednie, ale i na to otwiera się ta poezja, co jest transcendentne, a więc od powszedniego doświadczenia i sądów rozumu inne, więc nie dające się opisać językiem dostępnych nam pojęć. Taką daremność opisu najlepiej uświadamia czytelnikowi. Relacja o męce Chrystusa i okolicznościach jego zmartwychwstania, którą tutaj w tej książce cesarzowi Tyberiuszowi składa poncjusz Piłat. Postacią, która jest dla tych wierszy charakterystyczna, jest właśnie mężczyzna imieniem Józef. Pewnie trochę alter ego samego autora, a troszeczkę taki każdy z moralitetu jeden man. To jest uniwersalna figura ludzkiego losu, która łączy w sobie umiłowanie poznańskiej solidności ze skłonnością do refleksji. Ba, może ta refleksja jest trochę nawet autoironiczna, skoro poeta swojego bohatera charakteryzuje następująco. I tutaj mamy cytat. Józef nazywał siebie bez żadnej dumy człowiekiem, co znaczyło, że jest zdolny do wszystkiego. Koniec cytatu. Na szczęście ów, że Józef to jest także postać zdolna wybierać pokorne dobro posługiwania chorym i ten wybór czyni go większym niżli poświadczone orderem wojenne zasług. Poeta tym bardziej tęskni do moralnej wielkości, im lepiej rozpoznaje małość, może nawet nędzę rodzaju ludzkiego. I wie i podkreśla, że granice temu upadkowi może wyznaczyć tylko sam Bóg. Parafrazując słynną pieśń Kochanowskiego, zwracając się do samego Stwórcy powie nam Mikołajewicz i to jest piękny cytat. Oczywiście jest tutaj zwrot, jest tu apostrofa do Boga. Za twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, łajdak się rozłajdacza, łotr bochenek kroi, stają się małe cuda jak drobne paciorki, odmieniasz podłych w dobre, blać w adoratorki. Wielce nam ufasz, panie, że nam wynajdujesz w hali dworca bliźniego, co odorem kłuje, równając w przykazaniu z zapachem blondynki, słodkiej wyblondowieniem, ze smakiem pralinki. Najcenniejsze teksty chyba znajdują się jednak pod. Koniec tomu. Tam też daje się zauważyć zainteresowanie Mikołajewicza liryką Jarosława Iwaszkiewicza. To zainteresowanie manifestuje się dwojako. Raz krytycznie w nadzwyczaj przewrotnej trawestacji Iwaszkiewiczowskiego, pięknego zresztą samego w sobie liryku, amore profano, natomiast drugi raz to zainteresowanie widać w podejmowanych wciąż na nowo próbach. Ożywienia formy stychu. U Mikołajewicza ten stych jest może mniej kunsztowny, ale w swoim wyrazie o wiele bardziej naturalny. Może to w ogóle najlepsza część tego tomu, bo że jest to część najbardziej pogodna, nie ulega wątpliwości. I obok wierszy, gdzie podmiot zgłębia tajemnicę śmierci, stychy dają najlepsze pojęcie o jakości talentu Mikołajewicza. Bo Mikołajewicz to poeta wart pamiętania i wart zapamiętania. Teraz słów kilka o tym, co znalazłem w swojej poczcie literackiej. Pośród publikacji przesłanych Znalazłem nowy numer rzeszowskiej frazy, datowany jako 3-4-2017. Wydanie podwójne, 360 ciekawie zadrukowanych stronic. Znajdziemy tu na początku blok tekstów poświęconych twórczości Tomasza Różyckiego i jeszcze obszerniejszy, wielotematyczny dział Meandry istnienia poezji i prozy gdzie wierszą, gdzie tekstom prozatorskim towarzyszą bardzo ciekawe interpretacje, komentarze, również rozmowy. Mamy tu zresztą cały przekrój dziejów literatury od Horacego aż do roczników osiemdziesiątych. Lubię także poczytać sobie dział frazy osobiste. W tym numerze swoimi przeżyciami, przemyśleniami tak bardzo od siebie dzielą się m.in. Antoni Matuszkiewicz, Grzegorz Strumek, Roman Sabo oraz Jacek Uglik, którego wiersze omawiałem niedawno w moim blogu. Na frazę czekam zawsze z prawdziwym zainteresowaniem i Kiedyś mocno zaniepokoiła mnie wieść, że kwartalnikowi nie przydzielono dotacji ministerialnej. Apeluję więc do decydentów, aby zanim podejmą kolejną decyzję o obcięciu w frazie dotacji na rok kolejny, zapytali o opinię czytelników tego zasłużonego i wciąż ciekawego tytułu i aby zwłaszcza w tej sprawie nie zachowywali się tak, jakby pozjadali wszystkie rozumy. Potem wpadł mi w ręce krakowski czas literatury, pomyślany jako kwartalnik. W pierwszym kontakcie wydaje się czasopismem ze sporym potencjałem. A potem Mateusz Melanowski obdarował mnie swoim zbiorem Świętokolorów. Zbiór wydany w roku 2000. 2007. Dzięki jego hojności mam okazję wejrzenia w to, jak rozwijała się jego poezja. Przypomnę jeszcze tylko, że jakiś czas temu omawiałem inny zbiór tego autora zatytułowany Uwagi do chwili. Dalej, Katarzyna Fabisiewicz z Ostrołęki obdarowała mnie swoim debiutanckim tomikiem rapsodycznym. Tak się nazywa ten tomik. Obojgu autorem serdecznie dziękuję i obiecuję staranną lekturę ich wierszy. Kończąc tę audycję, każdemu, kto słuchał moich słów, życzę pięknej niedzieli i równie pięknych dni, które po tej niedzieli przyjdą. Mam nadzieję, że trzynastą audycję będę mógł przygotować jeszcze w kwietniu. Tymczasem zapraszam Was do lektury mojego blogu, czyli Nowych Liter. Link do tego blogu znajdziecie w notatkach do dzisiejszego podcastu. Do usłyszenia. Mówi Wam Piotr Wiktor z Polskiej Riviery, czyli z Sopotu.